Ich wiederhole noch einmal. Die Definition von Sucht heißt Es muss ein Toleranzproblem geben. Jesch raz powtórzę. Bei Definition von Sucht muss ich ein Problem toleranz sein. Das heißt, ich muss etwas im Übermaß tun, Czyli muszę coś wykonywać w nadmiarze. Wie ein zwang. Ich muss es immer wieder tun. Jak przymus, muszę to wcale robić? Und die sind aber nicht positive, ale efekty nie są pozytywne ale negatywne. Daran, das dran I problem polega na tym, że mózg przyzwyczaił się do tego. An die Dosis przyzwyczajyli się do dawki. to, nie musi, by, to nie, nie musi być substancja, alkohol czy narkotyk. To To może być na przykład przesadzone mycie rąk. Bo jest also das interpretationsfähig, Czyli my to nazywamy uzależnienie od mycia rok. Es gibt spielsucht, kaufsucht, Sexsucht. Uzależnienie od hazardu, seksu, zakupów. Verhaltenssüchte. Zach uzależnienie od zachowań. Und da wird das Verhalten genauso zwanghaft wie bei anderen Stoffen. I to zachowanie jest e, w taki sam sposób przymusowe, obsesyjne, jak w przypadku e, substancji. Die Engländer sagen compulsiv. E, zwingend. Compulsiv. Compulsiv. Ja. Przymusowe. Und es gibt die zweite Definition bei Sucht. Wenn Entzug, dann gibt es Entzugs-Schmerzen. I druga, druga, drugi element przy uzależnieniach, że jeżeli jest uzależnienie, zawsze są symptomy odstawienia, cierpienia związane właśnie z odstawieniem. I to jest łatwy sposób, aby stwierdzić, czy mamy do czynienia z nałogiem? Hör einfach auf damit. Przestań. Znaczy, sposób na przerwanie, po prostu, na stwierdzenie nałogu. po prostu przestań. Wenn kannst, bist du Jeżeli możesz, jesteś zdrowy. Wenn du es nicht gehst du Endlich-Lebengruppe. Jeżeli nie możesz pomnieć jeśliś do grupy przejść. Du brauchst keine grupy, wenn du einfach aufhören kannst. Nie potrzebujesz grupy, jeżeli jesteś w stanie przerwać. Wir haben eine grupy mit einem Prozess, es ist ein langer Weg rauszukommen aus einem Suchtprozess. Genauso wie der Prozess angefangen hat, muss er rausgehen. I mamy też długi proces wychodzenia podobnie jak, jak jest właśnie proces jest na, na początku proces jest długi proces właśnie wychodzenia z, z grupy. Dlatego gibt es 12 Schritte. i dla, tutaj są dwa, 12 kroków. Die empirische Forschung sagt, wir haben sechs Phasen entdeckt. doświadczenie empiryczne stwierdza, że mamy 6 faz. Über jedem Veränderungsweg w każdej w każdym e, drodze zmiany. Die tradition der Schritte hat intuitiv diese sechs Phasen I e, tradycja dwunastu kroków intuicyjnie e, opisała e, włączyła e, opisała te sześć faz. Die erste Phase heißt uh, kein Problem. Pierwsza faza to jest nie ma problemu. Man hat keine Einsicht in das Problem. Nie mamy viele Leute leben viele Jahre, bevor sie in eine Gruppe gehen in dieser Phase. In Deutschland ist das Problem, dass wir sechs bis zehn Jahre Leute mit ihrer Krankheit keinen Ort finden, wo sie Heilung finden. Äh, in ist, ähm, ist der Problem, dass to jest e, krok zero. Druga faza to jest budzę się, dostrzegam. Niektórzy sagen, to... so kann es nicht mehr weitergehen. Niektórzy mówią, tak dalej być nie może. To jest faza, kiedy mówimy że znajdę sobie grupę. Oder ein albo przyjaciela oder einen Therapeuten albo terapeuta und in dieser phase werden die schritte 1 bis 3 durchgemacht erster schritt ich kapituliere ich habe ein problem zweiter schritt gibt es hilfe dritter schritt könnte gott eine rolle spielen i to jest faza kiedy tutaj należą trzy pierwsze kroki czyli kapituluję nie radzę sobie i gdzie jest bóg Die dritte Phase, In der dritten Phase fange ich an mich fortzubereiten in mir. W tej trzeciej fazie zaczynam się przygotowywać w środku. etwas zu verändern. coś żeby coś zmienić. Es ist nicht sichtbar nach draußen. To nie jest widoczne na zewnątrz. Aber es ist eine Veränderung zur zweiten Phase. Ale to jest zmiana do drugiej fazy. Ich kann sagen, in sechs Monaten werde ich wahrscheinlich aufhören. Uh, mogę powiedzieć, że za 6 miesięcy na pewno odprzestanę. <grymian> <grymian> Und ich gucke in unserem Zechschritte genauer hin. I zaglądam do naszego programu 12-skokowego. Und ich entdecke meine Muster. I uh, tutaj odkrywamy uh, moje wzorce. Und es arbeitet im Kopf. To wszystko dzieje się w głowie, pracuje w głowie. Hier werden die Schritte vier bis fünf gemacht. I tutaj e, robimy, realizujemy kroki od 4, 5, 6, Dokonujemy takiego rozrachunku, e, dokład, e, dokładnego rozrachunku. Geben sie uns und Gott und anderen Menschen zu. Odkrywamy się przed Bogiem, człowiekiem i sobą. Dann kommt die vierte Phase. Następuje czwarta faza. Es ist die Aktion, die erste neue Aktion. I to jest pierwsza, pierwsze nowe działanie. Ich setze um was lange unmöglich erschien. Realizăm to, co dotychczas było wydawało mi się niemożliwe. Für manche ist es wie ein Wunder. Dla wielu to jest jak cud. Für andere harte Arbeit. Dla innych ciężka praca. Immer I te dwa elementy przeplatają się. Manche wollen durch Wunder geheilt werden. Niektórzy chcą być uzrobionymi przez cud. Nicht I, nie, i nie chcą pracować. Manche wollen nur arbeiten nicht niektórzy, chcą tylko pracować i nie słodkać na cud. Wir Potrzebujemy obu. I da gibt es ein Fachwort in Deutschland, I w Niemczech jest właśnie na to pojęcie, łacińskie. Das heißt, I które także znajduje się w, w Książce. Von Gott organisierte Wechselbeziehung. Które oznacza zaplanowane przez Boga relacja e, dwustronna, wzajemna. mir eine kleine Befreiung. Bóg e, da, daje mi e, uwolnienie. I mówi, pracuj nad tym. Und diese Kommunikation muss geübt werden. Das erste Mal, wow! I musimy tą komunikację. Pierwszy raz to właśnie było takie, taki zachód. On zagrzeł jeszcze raz. I później właśnie mówi. I to jest, to jest, to to jest, to jest, to to jest, to jest, i to jest, i to jest krok od 6 do dziewiątego kroku i tutaj właśnie um, wiele wiele sp... piłek i tutaj w grze jest wiele piłek, które musimy właśnie z... połączyć, zbalansować. Ich kann meine Muster sehen. Widzę swoje wzorce Ich kann sehen, was man besser machen könnte. Widzę, co mogę zrobić lepiej? Ich gucke auf die anderen, was sie Patrzę na innych co oni w tym momencie so zajmują. In der Übung. I jestem już taki sprawny właśnie w tym ćwiczeniu. Für ein gutes Leben. W ćwiczeniu w kierunku lepszego życia Dobrego życia. Da sofort, wenn ein altes, ein altes Spiel kommt, I muszę się nauczyć, jak pojawia się ta stara piłka, żeby ją uh, od razu odrzucić neuen Spiel neuen i uh, żeby żyć właśnie z tą nową piłką z nowymi zas nową zasadą. Und 10 und 11 tutaj pomocne są kroki 10 i 11. Sofort, wenn ich sehe Natychmiast jak zobaczę, działać. Ich habe lange, ich habe für mich den Schritt 10 ganz wichtig gehabt. Jetzt sofort werde ich nicht mehr lieb sein. Dla mnie już od tego momentu nie chcę być kochanym, dobrym. Jetzt werde ich die Wahrheit sagen. Jetzt werde ich die unangenehmen Gefühle aushalten. I teraz chcę wytrzymać te nieprzyjemne uczucia. Ich setze. Kiedy postawię granicę. 11 krok 11 to jestem w stanie zrobić jedynie z pomocą Boga przez modlitwę. problem, To jest duży problem jeżeli ksiądz powie Keine Grenzen ksiądz nie potrafi powiedzieć nie, nie potrafi postawić granic i uratować cały świat. Gottspielen. Gottspielen. Ah, gott Gottspielen. Odkrywać Boga. Und letzte, letzte fase ist, du bist raus, du hast es geschafft. I ostatnia faza to jest uh, już jesteś po, uh, udało ci się. Und das kannst du andern weitererzählen. I to możesz opowiedzieć innym dalej. Keine indoktrination. To musst das to i to, sondern erzähle Geschichten, was gemacht hast, wie es dir geholfen hat. Ale opowiedz, twoją historię, co ci pomogło, co robiłeś. Ist ein der Heilung, I to opowiadanie także jest krokiem uzdrowienia. Ponieważ przypominam sobie stale, że nie zrobiłem tego własnymi siłami. Schritt 12. Krok 12. Ist das jetzt fertig? Damit? Nein, es ist nicht einfach ein Weg auf 1 bis 12. So einfach aufwärts, sondern es ist es ist ein lebenslanger Weg. To nie jest właśnie taka droga pod górę w jednym kierunku, to jest droga bez końca. Mit ruch ruch z, z, z rewers. Z aber To wygląda tak, jakby się cofać, ale jednak jest do przodu. Nie, Nie każdy krok prowadzi do przodu, ale jest do Zusammenfassend. Podsumowując. Manche wollen ihr Verhalten ändern, indem sie sagen ab heute mache ich alles anders. Niektórzy chcą zmienić swoje zachowanie, mówiąc od y, dzisiaj zrobię, dzisiaj będę inaczej się zachowywał Was man viele Jahre eingeübt hat, kann man nicht auf heute ändern. Ale to co przez wiele lat y, ćwiczyliśmy, nie możemy. od, od nagle zmienić. I dlatego tutaj właśnie przesłanie kościoła, nawróć się i rób inaczej, nie jest pomocne. Lepiej wychodzi in vielen kleinen Schritten durch die Phasen zu wandern? właśnie przez małymi krokami, przechodzenie poszczególnych pas. Dlatego brauchen wir 12 Schritte als Idee, wie es geht. I do tego potrzebujemy 12 kroków jako właśnie e, idea jak to wygląda koncepcja jak to wygląda Und als Zeit. I, e, i jako czas Ganz praktisch heißt das wir haben als arbeitsmethoden drei Elemente. E, praktycznie mamy d, jako metodę pracy trzy elementy Wir haben ein erklärungsmodell mamy model wyjaśniający Modelle, die I mamy ludzi jako modele, które potwierdzają, że to się sprawdza. In dem Buch sind eigentlich Geschichten von Menschen erzählt. są historie ludzi. Darum werden die Schritte in der Vergangenheitsform formuliert. I dlatego uh, kroki są formowane w czasie przeszłym. Wir kamen zu der Erkenntnis, dass. Dorzuciliśmy do przekonania, że Es ist keine Regel, es ist kein Gesetz, es ist eine Geschichte. To nie jest reguła, przepis to jest historia. Grabe sagt, wir funktionieren nur, wenn wir intrinsisch motiviert laufen graf twierdzi, że funkcjonujemy, tylko wtedy jeżeli mamy motywację wewnętrzną. in in gang Dlatego w grupie są osoby, które mnie motywują, żeby się tak od wewnątrz zaangażować. I... das meiste lernen wir nicht durch worte, w większości głównie nie uczymy się nie uczymy się ze słów, ale z tego co widzimy. No sitzt ktoś siedzi, ktoś jest w grupie i nie mówi ani słowa. Auch nicht viel. Może też nie rozumie dużo. Ale w środku myśl czuję um, inni się śmieją, chciałbym także. Tak. Kommt immer I zostaje, przychodzi. Und irgendwann versteht er etwas. Und das braucht Zeit. Darum haben wir mindestens ein Jahr Gruppe. Und die Gruppe ist deshalb so wichtig, weil wir haben viele Kompetenzen im Raum i grupa jest dlatego ważna, bo mamy wiele e, kompetencji w, w naszym pomieszczeniu, w naszym e, miejscu spotkań. I jeder lernt, was er braucht. Er sich das, was er sieht, was er braucht. Każdy widzi to, czego potrzebuje i uczy się tego, co, co potrzebuje. I das Geheimnis. Ich habe mindestens Lehrer im Raum. To jest właśnie ta tajemnica. Mam do dyspozycji siedmiu nauczycieli. I to, jest to wszystko, to jest system uh, tej metody uh, raz, uh, wreszcie żyć. Wenn du nur eine Gruppe hast, nur ein Buch und es in zehn Tagen machen, willst, geht es nicht. Jeżeli masz tylko książkę, tylko grupę i w ciągu dziesięciu minut <try> Jeżeli masz książkę i czas, to nie, nie udajesz się. Jeżeli masz grupę, czas, być a nie masz podręcznika, brakuje ci orientacji. Jeżeli masz właśnie książkę y i czas, też brakuje ci nauczycieli z grupy. Und diese drei Aspekte müssen zusammenwirken. Te trzy aspekty muszą wspólnie działać. Keinen, uh, Tutaj nie mamy kursu kształcenia dorosłych. Sondern wir sind Menschen im Prozess miteinander. to jesteśmy w, jako ludzie w procesie wspólnym. Noch 8 minut. Jeszcze 8 minut. Wo machen wir das? Äh, gdzie to wir sind in Deutschland äh, eine besondere, an einer besonderen Stelle zwischen Therapie und Seelsorge. Äh, w jesteś, mamy miejsce, mamy miejsce a, äh, Normalerweise schick, schicken wir alle Menschen zu irgendwelchen Ärzten zwykle wysyłamy ludzi do jakieś lekarze weil in der gemeinde wissen wir nicht was wir tun sollen mit ihnen bojewasch w naszej wspólnotie gościele nie wiemy co z nimi robić seit wir die gruppe haben kommen menschen die von den ärzten kommen zu uns od kiedy mamy grupy przychodzą osoby które trafiały do nas od lekarzy und lernen miteinander Nach der Behandlung weiterzugehen, zum Beispiel. Się, jak, uh, żyć dalej po oder sie warten sechs oder noch mehr Monate, bis sie einen Therapieplatz kriegen. Sechs czy czy miesięcy, zanim, uh, w und dann machen sie mit uh, vorher in der Gruppe. Się w Gruppe. Und manche kommen von den Ärzten, die ihnen nicht helfen konnten, und in der, in der Gruppe kriegen sie Hilfe. I i, którzy przychodzą od lekarzy, którzy nie byli w stanie informucji i otrzymują pomoc w grupie. Manchmal uh, können wir in der Gruppe nicht helfen, dann brauchen Sie Ärzte. Uh, niekiedy nie jesteśmy w stanie pomóc w grupie, potrzebujemy lekarzy. Auf jeden Fall hat die Gemeinde jetzt ein Werkzeug, um ihre verschiedenen Bedürfnisse besser zu befriedigen. W każdym razie wspólnota ma teraz narzędzie, dzięki któremu może odpowiedzieć na potrzeby, które się pojawiają. Für Leute ist es der in den Dla wielu jest to um, takie wprowadzenie do wiary. Für und leben, aber ihre nicht lösen Dla wielu to. jest taka sytuacja, że są w grupach indyjnych, ale nie wiedzą, jak sobie, nie, nie znajdują tam pomocy w życiu. Manche Menschen werden durch diese Gruppe lernen, besser miteinander umzugehen und können besser in der Arbeit, in der Gesellschaft und in der Gemeinde arbeiten. Wiele osób uczy się jak relacji z innymi i lepiej sobie radzą w społeczeństwie, w pracy z ludźmi. Und so wird die Kirche wieder Ein Ort für Mission, für Diakonie, für Caritas und ein Ort mit Inspiration und Ausstrahlung. Und vielleicht haben die Menschen wieder eine Idee, dass sie die Hilfe in der Kirche finden und nicht irgendwo anders. I być może teraz ludzie mają już są przekonani, że znajdą pomoc w kościele, a nie gdzie indziej. Ich zum Schluss noch, was Opowiem jeszcze co w Niemczech, jak w Niemczech, Niemczech dalej ten ruch się rozwinął i być może to będzie inspiracja dla Polski. Wir haben jetzt in Deutschland die achte Auflage des Arbeitsbuches. Acht Auflagen heißt, wir haben immer weiter gearbeitet, verbessert, methodisch gearbeitet, sodass es am Ende auch wirklich in unsere deutsche Kultur passt. To znaczy ósme, ósme wydanie, czyli e, pracowaliśmy metodycznie, poprawi, poprawiliśmy ten podręcznik i bardziej dopasowaliśmy do e, niemieckiej kultury. einem habe ich Buch geschrieben für e, Przed rokiem napisałam pod książkę dla prowadzących e, Grupy. 12 weg für den Moderator in der Gruppe. E, Krok Warsztaty 12 dla Moderatorów Grup damit er nicht uh, die Gruppe von sich abhängig macht oder damit er nicht sich für Gott hält in der Gruppe. Ja nie uzależniał grupę od siebie lub um, postrzegał siebie jako boga w grupie. Und dass er seinen, seine neue Position der Verantwortung uh, mit den zwölf Schritten balancieren kann. I abym mógł uh, połączyć nową pozycję w grupie z 12 krokami. In Deutschland haben wir seit einigen Jahren ein Büro. Äh Niemcza przed kilkoma latami mamy właśnie biuro. Das ist Andrea Baczewski, Baczewski. Konto <lacht> <lacht> Sandra Baczewski. Sie sie koordiniert die Informationen für Gruppengründung. Äh ona odpowiedzialna koordynuje przekazywanie informacji odnośnie tworzenia grup. Und wir haben im Augenblick ungefähr 100 Kirchen aus verschiedenen, also Gemeinden aus verschiedenen Kirchen. Im w haben mamy około 100 äh, w, parafii, Wspólnot, z różnych Kościołów. Davon sind im Augenblick 50 Gemeinden aktiv. z, z 50 jest aktywnych, ungefähr 700 wstywarze? Leute im Jahr, około 700 osób na Jahr. Und jedes Jahr kommen neue hinzu, andere hören auf, also es ist ein ständiger Prozess. Und wir haben seit einem Jahr ein System im Internet, mit dem wir Fragebögen für die Gruppenteilnehmer anbieten, dass sie ihre Effekte messen. I od roku mamy system äh, internetowy. Umieściliśmy taki kwestionariusz, äh, dzięki któremu uczestnicy mogą zmierzyć äh, swoje, swoje efekty pracy. Beschreibst bei Schritt 1, welche symptome habe ich, äh, wie hoch ist mein Stresslevel? Äh, Kroku pierwszym wpisuję jakie mam symptomy, jaki jest poziom stresu. Uj. Bei Schritt 4 noch einmal, bei Schritt 6 noch einmal, bei Schritt 9 und 12 noch einmal. Przy kroku czwartym, 6, 4, 5, 6. dwunastym przy kroku szóstym, 12 jeszcze raz to samo. So dass du siehst, wie deine, deine messbar wird, sichtbar wird. I możesz i widzisz jak twoja zmiana przebiega jest und, und du hast den mit den in deutschland wie du im zu ihnen, e, bist. i masz także porównanie z innymi uczestnikami z Niemiec, jak w stosunku do nich przedstawia się twoja sytuacja wir am ende, ob etwas I na końcu widzimy czy grupy rzeczywiście coś zmieniają und so gehen wir durch diese Tür. Und sehen das neue Land. I e, wchodzimy, przez te drzwi i widzimy nowe, nową ziemię. Dank. bardzo dziękuję. Mm. Niech tu są jakieś pytania. Uwaga w jadnicach się przestawię sprzęt, a Państwo możecie... ...podrzeć. <śmiech> czy ktoś chciałby? Proszę bardzo. Jeśli mogę, ja mam takie pytanie. Nie wiem, czy dobrze było do Jak Pan mówił, że jest duża liczba oczekujących na te wyróżby. Jeśli tak. E so möchte ich ich jakoś do wyjścia. Jeśli tak, to właśnie, jak jest to? Tak. Kusche ich es richtig verstanden habe. Ich Sie wollten, wir vorbereiten, Mhm. Schaffen Sie also die Karte von der Lamme Ich es Anzahl von auf die an der müssen und dass sie wir von ihnen auf die, auf die gruppentherapie vorbereitet werden können sie es erklären Nein. wie sie vorbereitet werden wir haben eine warteliste Mamy liste oczekujących und starten wenn 7 oder 8 oder so da sind i zaczynamy jeżeli zebrało się 7 8 osób und die warteliste für die ärzte ist viele monate lang a lista oczekujących do lekarzy e, znaczy to jest czas e, wielomiesięczny ale nie alle menschen in unseren gruppen wollen zu den Ärzten gehen sondern sie dla die reicht die grupa ale wiele z, z uczestników grup e, nie chce iść e, ponownie do lekarzy i wystarcza im e, wystarcza im grupa In unserer Gemeinde są im Augenblick drei Gruppen, i wir werden noch zwei in diesem Jahr starten. W, w naszej, naszej Rafi jest obecnie trzy Grupy, i w przygotowaniu jest, jest, są kolejne dwie. <coughs> Czy czekają biernie, czekają na liście? Czy coś się dzieje w tym czasie? Coś robimy. A więc, wie sieht Vorbereitung aus? Warten, Sie, auf, also warten Sie einfach, są Sie auf der Liste oder ja. werden Sie irgendwie. Nie, ja. nie, Wir hatten eine Zeit, da haben wir eine offene Gruppe gehabt, da konnten Sie jeden Freitag kommen. Das ist eine Übergangslösung. Mhm. Czekają na liście, mieliśmy także Grupę otwartą äh, i wtedy właśnie też mogli w tym uczestniczyć. Mam ten, ten scenariusz informacyjny, czy to jest jakaś zantaryzowana metoda zapożyczona z psychologii, czy może własne doktorstwa? I Czy można, na przykład, czy jest możliwość, żeby adaptacji w do naszywa? Czyś chyba zragać w tym wydatum, sprawę w ogóle, kiedy fajna jest, od tego, kiedy się sztandaryzujesz w psychologii, że wygründujesz metodę, on obwija Äh, auch äh, Zugang dazu haben und wir es auch, äh, oder, oder, oder ob es von, von, von der zwölf bewegung entwickelt wird und ob wir Zugang dazu haben. Es sind standardisierte Fragebögen allgemeiner Art und wir können sie äh, für unser System als Evaluation nutzen und wir könnten auch darüber sprechen, wie Polen das nutzen kann. Das okay. ist Możemy korzystać z niego w naszym systemie i możemy porozmawiać, w jaki sposób w Polsce można go także właśnie przenieść. Jeszcze pytanie, czy ten podręcznik dla moderatorów, czy on jest dostępny, przetłumaczony na język polski? Czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy, czy to będzie? Ale to nie będzie. <śmiech> <śmiech> <śmiech> To jest handbu, workshop, workshop, też <try> on pomysłuje Fil złota. To jeszcze raz.